To są informacje Polskiego Radia 24. Nadchodzi załamanie pogody. Najgroźniejsze ulewy prognozowane są na zachodzie kraju. Jutro spotkanie Kaczyński-Morawiecki, powodem stowarzyszenie założone przez byłego premiera. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć ofiar powstania w getcie warszawskim. Dziś mijają 83 lata od wybuchu zrywu. Minęła trzynasta. Radosław Siennicki. Zapraszam. Służby w gotowości przed załamaniem pogody. W siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa poświęcona nadchodzącym ulewnym deszczom i burzom. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, służb oraz wojewodowie. Jak poinformowało ministerstwo, służby pozostają w stałym kontakcie i na bieżąco wymieniają się informacjami. Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest na zachodzie kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Intensywnych opadów możemy spodziewać się od godziny 15.00. Lokalnie może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia zaczną wygasać jutro po południu. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego może odegrać kluczową rolę w przyszłym układzie sił w parlamencie i rządzie. Tak, sytuację ocenia politolog dr Paweł Ramiączek. Rozwój Plus jest postrzegany jako inicjatywa konkurencyjna wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nasz gość uważa jednak, że jego członkowie nie zdecydują się na samodzielne odejście z PiSu. Jak podkreślał, byłoby to dla nich politycznie kompletnie nieopłacalne. Dla nich najbardziej opłacalną sytuacją byłoby to, aby zostali właśnie wyrzuceni z PiSu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy mogliby grać męczenników prawicy. Ten element pokrzywdzenia związanego z tym, że oni chcieli dobrze, oni chcieli poszerzyć walkę o elektorat. a tu zostali wyrzuceni z PiSu, pozwoliłby dla stowarzyszenia premiera Morawieckiego zbudować pewnego rodzaju mitologii wokół tego stowarzyszenia, a dwa, byłoby cały czas o nich głośno. A im głośniej, tym lepiej ze względu na kampanię. Do stowarzyszenia byłego premiera zapisało się około 40 parlamentarzystów związanych z pisem. Jutro prezes partii Jarosław Kaczyński ma się spotkać z Mateuszem Morawieckim. Prezydent w najbliższym czasie powoła Radę Konstytucyjną. Ma ona opracować nową ustawę zasadniczą, tak zapowiada prezydencki minister Wojciech Kolarski.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 W wywiadzie dla Kanału Zero Karol Nawrocki ocenił, że obecny model ustrojowy jest niewydolny, ponieważ nie przekazuje pełni kompetencji władzy wykonawczej ani prezydentowi, ani premierowi. Jego zdaniem Polska powinna zdecydować się na jeden z dwóch wariantów – system kanclerski albo prezydencki. Prezydent podkreślił, że jest zwolennikiem tego drugiego rozwiązania. Szpitale powiatowe w całej Polsce rozpoczynają jutro czarny tydzień. Akcja protestacyjna ma zwrócić uwagę na trudną sytuację finansową placówek. Powodem są cięcia w wycenach badań medycznych i ograniczenia w finansowaniu nadwykonań. Samorząd lekarski podziela postulaty protestujących, mówi rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania.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 Mieszkańcy stolicy uczcili 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Główne uroczystości rozpoczęły się w południe przy pomniku bohaterów getta. Biorą w nich udział przedstawiciele społeczności żydowskiej, ocalali z zagła zagłady, a także m.in. prezydent Karol Nabrowski oraz inni politycy. Uroczystości rozpoczęły syreny alarmowe.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 Niemieckiego terenu. Powstanie w Getcie Warszawskim było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej. Wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, gdy niemieckie wojska przystąpiły do ostatecznej likwidacji Getta. To były informacje polskiego Radia 24. Na zachodzie kraju, uwaga na burze, popadać może jednak niemal w całej Polsce, z wyjątkiem wschodu. Na termometrach od 8 stopni nad morzem do 19 na południu i południowym zachodzie. Świat 24. Kluczowe głosowanie w Bułgarii, czy władze w kraju przejmie polityk o prorosyjskich sympatiach. Dziś wybory parlamentarne to ósme głosowanie w ciągu ostatnich pięciu lat. Czemu Bułgarzy tak bardzo rozczarowani są swoją polityczną klasą? Kruche zawieszenie broni między Izraelem, Libanem i Hezbollahem. Na ile Benjamin Netanyahu został do niego przymuszony przez Donalda Trumpa? Czy względny pokój ma szansę się utrzymać? Jak wygląda sytuacja humanitarna w Libanie? Zapytamy także, czy konflikt na Bliskim Wschodzie przeniesie się na ulice zachodnich miast? W wielu z nich w ostatnich tygodniach doszło do incydentów terrorystycznych. Zdaniem ekspertów stoi za nimi Iran, który ma na tym polu aktywnie współpracować z Rosją. Na koniec pielgrzymka papieża Leona XIV do Afryki, jedna z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych, jakie kiedykolwiek odbył jakikolwiek papież. Jakie jest przesłanie Leona XIV dla Afryki, o tym porozmawiamy w drugiej części audycji. Marcin Pośpiech, dzień dobry, zapraszam. Świat 24. Ale na początek Bułgaria i dzisiejsze wybory parlamentarne, ósme w ciągu ostatnich pięciu lat. Na czele sondaży były prezydent Rumen Radew, oskarżany o prorosyjskie sympatie. A z nami Adam Balcer ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, Kolegium Europy Wschodniej. I tak jest, przepraszam za tą pomyłkę. Panie Adamie, co ma Rumen Radew, czego nie mają inni politycy w Bułgarii, do których społeczeństwo wyraziło wyraźnie straciło cierpliwość. No i co Rumen Radew obiecuje Bułgarom? Rumen Radew jest byłym prezydentem, który zrezygnował z dokończenia drugiej kadencji po to, żeby wystartować ze swoją partią w wyborach parlamentarnych i rządził drugą kadencję. I jego popularność jest pochodną, można powiedzieć, tego co pan powiedział, czyli bardzo poważne rozczarowanie klasą polityczną powoduje, że jest prawdziwe to pożekadło, że na bezrybiu i rak ryba, czyli fakt, że dwukrotnie wygrał on wybory prezydenckie przy nieco wyższej frekwencji szczególnie te pierwsze niż wybory parlamentarne i że doszło do bezprecedensowej sytuacji chyba w historii świata, bo mamy, tak jak Pan powiedział, ósme wybory w ciągu pięciu lat. No to jest coś niebywałego. No to prezydent chociaż jest wybierany w Bułgarii w wyborach powszechnych, to on nie ma takich kompetencji, jak prezydent Polski, a nie mówiąc nim o prezydencie na przykład Francji czy Stanów Zjednoczonych, no urósł bardzo w systemie politycznym bułgarskim ze względu na ten permanentny, strukturalny, głęboki kryzys polityczny. Fakt, że właśnie mieliśmy tyle razy wybory parlamentarne. Jest to polityk, którego można porównać do na przykład Roberta Fico, premiera Słowacji e, i taką określić go jako e, polityka który jest e, narodowym ale to tak bardziej nacjonalistyczno konserwatywnym lewicowcem e, taka hybryda mix e, z takim jeszcze wątkiem postkomunistycznym e, i e, jego popularność jest e,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 I jest w efekcie krajem, gdzie polityk taki jak Radew, krytykujący wejście kraju do, do, do strefy euro, krytykujący wsparcie Ukrainy i sankcje wobec Rosji, natomiast no, nastroje też pamiętajmy społeczne, to są warunkowania. Historyczne, kulturowe są takie, no, że większość Bułgarów postrzega Rosję no, zasadnie jako kraj, który przyniósł Bułgarii wolność spod panowania osmańskiego w XIX wieku. I na, no, mówimy o Słowianach prawosławnych, którzy no, generalnie nawet w porównaniu z Węgrami, o których tu sporo mówiliśmy o Orbanie i jego prorosyjskiej polityce, no to e, jeśli chodzi o nastroje społeczne, to te nastroje prorosyjskie są w Bułgarii bezdyskusyjnie. A co Mówiło to oznacza się... w praktyce w jego przypadku i czy, czym to się przejawia w jego hmm, poglądach, ale też propozycjach, jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania, które mają także poprawić sytuację społeczno-gospodarczą w Bułgarii? No jakbyśmy go posłuchali, no to on jest na pewno populistą, e, który e, m, mówił o tym, że jest oczywiście zwolennikiem pokoju, partia pokoju. My to znamy z, od innych polityków, w tym od Orbana. Krytyczne nastawienie do sankcji e, nakładanych na Rosję, do przekazywania Ukrainie e, broni, do zbierania pieniędzy dla Ukrainy, na zasadzie, że to jest coś złego, bo to właśnie przedłuża konflikt. Lepiej, żeby Ukraina miała poczucie, że jest słabsza i generalnie, w cudzysłowie, dogadała się z Rosją. E, dotychczas było tak, że prezydent ze względu na spełnioną przez siebie funkcję, tak jak powiedziałem, bardziej taką no, reprezentacyjną, a nie poważną władzę w polityce zagranicznej, no to ważniejsze było stanowisko... Rządu. Natomiast no, teraz Radę zostanie premierem. Ale pamiętajmy o tym, że no, y, Orban nam pokazuje coś takiego, że y, nawet y, jeśli jest w Unii Europejskiej polityk, który jest premierem y, i on może blokować, przez jakiś czas spowalniać, trochę rozwodnić, to nie jest w stanie, co nie jest y, dobrą rzeczą, żeby było jasne i dla punktu widzenia Polski z perspektywy Ukrainy, to nie zapomnijmy, że od 24 lutego, kiedy rozpoczęła się ta pełna skalowa agresja Rosji przeciw Ukrainie, Unia Europejska nałożyła 19 pakietów sankcji na Rosję z Orbanem w środku. Więc jeśli Radew będzie chciał zastąpić Orbana, co jest prawdopodobne, to pamiętajmy, że on może robić podobne rzeczy co Orban, ale nie jest w stanie tak samo jak Orban, bo mówimy o kraju, który jest jeszcze mniejszy, 6,5 miliona mieszkańców, który jeśli chodzi o strefę euro, to oczywiście może radę być przeciwny wejściu, ale Bułgaria jest już w strefie euro i próba wyjścia by była samobójstwem, rozwaliłaby gospodarkę bułgarską i możemy wywierać nacisk jako Unia Europejska na Bułgarię, która jest najbiedniejszym krajem w Unii Europejskiej. Więc nie powinniśmy przesadzać i wyolbrzymiać znaczenia Radewa w skali całej Unii Europejskiej. Jeśli do władzy tacy politycy jak Radew dojdą w większych krajach, to tak, to wtedy będzie zupełnie inna rozmowa. Natomiast jego zwycięstwo to no, stawia pytanie o przyszłość demokracji w Bułgarii. Yy, można założyć, że będzie tworzył koalicję. Zobaczymy z kim stworzy, no, ale jest opcja, że stworzy na przykład z takim oligarchą, kryminalistą pf albo z skrajną prawicą. I on sam, żeby było jasne, też jego stosunek do rządów prawa jest najdelikatniej mówiąc yy, niejednoznaczny. Więc to oznacza, że po tych... Yy, ośmiu wyborach po pięciu latach Bułgarzy, którzy w ostatnich wyborach przypomnę, że to też jest problem fundamentalny. Ludzie są naprawdę rozczarowani, sfrustrowani i stracili wiarę w większości w demokrację, bo frekwencja wyniosła mniej, w ostatnich wyborach mniej niż 40%. No możemy porównać z węgierską, tak, 80%. Więc generalnie to stwarza warunki, niepokojące do tego, żeby y, taki o, y, zauważalny i to o tym mówią że organizacje praw człowieka oceniające systemy polityczne, taki powolna dedemokratyzacja Bułgarii, ten demontaż rządów prawa, żeby to niestety przyspieszyło. Panie Adamie, według tych ostatnich piątkowych sondaży Partia Progresywna Bułgaria, więc właśnie partia Rumena-Radewa może liczyć na 35% poparcia. Trochę pan zarysował ten wątek, ale gdyby taki wynik się potwierdził, to Radew nie miałby większości w parlamentarnej. Pytanie, jaką on ma zdolność koalicyjną? Czy faktycznie spośród także tych partii, o których pan powiedział, tych osób jest w stanie stworzyć większościowy rząd? Zobaczymy tak, oczywiście zobaczymy ile partii przekroczy próg wyborczy, Natomiast te partie, które wymieniłem, czyli Odrodzenie, to jest partia skrajnie prawicowa, która ma taką nazwę, że y, y, przeraża y, Turków etnicznych, obywateli Bułgarii. Bo tak y, nazywano, specjalnie sobie wzięli taką nazwę, kampanię ich wynaradawienia i czystki etnicznej prowadzonej przez władze komunistyczne bułgarskie w latach osiemdziesiątych. A tutaj, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o Radewa, też mamy takie, taką relatywizację i nawet afirmację tych czasów komunistycznych. To jest potencjalny koalicjant. Potencjalnym koalicjantem, jeśli przeskoczy próg, jest Partia Socjalistyczna, ale to nie wystarczy, bo to będzie za mało. No i właśnie wspomniany przeze mnie pan Pewski, Delian Pewski, biznesmen naprawdę szemrany, który też ma właśnie. Jakbyśmy przyjrzeli się jego biografii, no to mówimy o e, polityko-biznesmenie, który, y, no, najdelikatniej mówiąc, miał istotny wpływ, tak to określimy, o, możemy określić eufemistycznie, na wymiar sprawiedliwości. E, i na jego korumpowanie i w efekcie to jest też potencjalny koalicjant. Z nim nawet może jak dobry wynik uzyska radę stworzyć rząd tylko z jednym partnerem koalicyjnym. No, w przypadku centroprawicy i prawicy, która wspierała wejście do strefy euro, przeprowadziła to wejście. No myślę, że koalicja z Radewem, który ją właśnie krytykował cały czas wcześniej za wsparcie Ukrainy, za ideę wejścia do strefy euro, no to może być bardzo trudne i e, więc ten e, zakres potencjalnych kandydatów do koalicji, no tak naprawdę mówimy o tych Partia, które, o których powiedziałem, czyli skrajna prawica populiści, jak spojrzymy Pewskiego, to jest um, partia, która to jest też taka paradoks bułgarski DPS Ruch na rzecz praw i swobód. Partia oryginalnie tureckiej mniejszości. Tam Turcy nadal są, ale doszło do wrogiego przejęcia. Poewski nie jest etnicznym Turkiem. Na siedmiu wiceszefów partii czterech nie jest etnicznymi Turkami. On potrzebował. Przejął partię, jak firmę i stworzył takiego, no można powiedzieć, partię, którą trudno jakoś y, opisać, sklasyfikować. Była y, z liberałami w Parlamencie Europejskim, teraz chciałabym dołączyć do tej w relatywnie umiarkowanej skrajnej prawicy, czyli europejskich konserwatystów i reformatorów. Y, tak jak y, doszło do ewolucji premiera Czech, y, Andrzeja Babisza, tak, który teraz jest sojusznikiem Orbana, a kiedyś był rzekomo liberałem. Panie Adamie, Więc... to jeszcze krótko dopytam, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo wspomniał pan o tej korupcji politycznej, która w Bułgarii występowała właściwie ze wszystkich stron politycznego spektrum. A jeżeli w przypadku mówimy, jeżeli mówimy o przypadku Rumena Radewa, na ile chociażby mieszanie się Rosji w to głosowanie w domyśle po jego stronie jest dobrze udokumentowane? Są na to dowody? No myślę, że po wyborach będzie można więcej na ten temat powiedzieć. Na pewno coś takiego jest. Rosja ma bardzo duży potencjał ze względu na to, że te związki bułgarsko-rosyjskie są stare i w czasach komunistycznych powiązania i infiltracja przez służby sowieckie była bardzo daleko posunięta. Bułgarii ona była podtrzymana przez długi czas w okresie postkomunistycznym, zarówno po stronie skrajnie prawicowej, jak, jak i lewicowej. E, natomiast e, byłbym ostrożny ze stawianiem takiej tezy, że Rosja to będzie główny czynnik, który zadecyduje o zwycięstwie Radewa. To są przede wszystkim te uwarunkowania wewnętrzne, o których e, mówiłem. To one są decydujące, a Rosja może to i robi to oczywiście wspierać, bo no, w jej interesie jest, żeby taki rząd Właśnie radę na przykład z populistami albo ze skrajną prawicą objął władzę w Sofii. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Adam Balcer, kolegim Europy Wschodniej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Świat 24. A teraz w programie Kruche Zawieszenie broni między Izraelem, Libanem i Hezbollahem teoretycznie obowiązuje od czwartku. Pytanie na ile jest przestrzegane. Izrael informuje dziś, że na południu Libanu w wymianie ognia zginął izraelski żołnierz. Wcześniej w zasadzie zabity został francuski wojskowy z sił rozjemczych. Trwa śledztwo w tej sprawie. W piątek, a więc już w czasie nieobowiązywania zawieszenia broni w izraelskim nalocie na południowy Liban, Zginęła jedna osoba. Pojawiają się także informacje, że Izrael kontynuuje wyburzanie domów w południowym Libanie. A już teraz z nami dr Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wedle informacji płynących z Libanu, wiele osób, które musiały uciekać z południa kraju po tym, jak rozpoczął się izraelski atak, teraz wraca do miejsc, z których pochodzi. No i tutaj celowo, nie mówię, wracę do swoich domów, bo wiele z tych domów zostało zniszczonych. Pytanie, czy są jakieś szacunki mogące dać wyobrażenie o jak dużych zniszczeniach, o jakiej skali zniszczeń w ogóle mówimy? To wszystko zależy od miejsca. Ja nie znam dokładnych szacunków. Myślę, że, że nie jesteśmy w stanie w tym momencie jeszcze tego oszacować, ponieważ na wielu terytoriach e, Libanu nie jest to wprawdzie te 20%, które zapowiadali członkowie rządu izraelskiego, ale mimo wszystko Izrael cały czas okupuje dość dużą część tego południa Libanu. Myślę, że około 20% z tych zapowiadanych 20%. I no, wiele miast jest otoczonych przez siły izraelskie i szczerze mówiąc nie do końca jestem pewien, czy wszyscy nawet zostaną wpuszczeni do niektórych miejscowości. E, najważniejszą z nich jest Bin Jubail, czyli takie miasto, które jest traktowane przez no, szeroko za twierdzę Hezbollahu, miasto około 30 tysięczne i e, ono znajduje się zresztą w pobliżu bazy Unifil, gdzie stacjonują polscy żołnierze. No, to, to, to, to miasto jest otoczone przez siły izraelskie, ono też najbardziej chyba ucierpiało w wyniku różnych e, nalotów i, i e, po prostu wyburzeń burdożerami. Izrael też stosował, to, to zostało udowodnione, ten, ten głośny ostatnio w Polsce biały fosfor. Natomiast on nie był używany do nalotów wobec ludzi, tylko właśnie do wypalania ziemi. i wypalania. To od e, razu panie skoń. doktorze o to dopytam. Na ile te zniszczenia to jest właśnie efekt walk z Hezbollahem, a na ile mieliśmy tutaj do czynienia z czyszczeniem terenu, czyli metodycznym dewastowaniem, metodycznym dewastowaniem nie tylko domów, ale także infrastruktury po prostu umożliwiającej funkcjonowanie. Taką taktykę Izrael chociażby stosował w strefie gazy. Tak, e, bardzo duża część, myślę, szczególnie na północ od rzeki Litanii zniszczeń to są oczywiście bombardowania lotnicze czy, czy rakietowe ze strony Izraela i tam, tam rzeczywiście większość tych zniszczeń wynika po prostu z, z powodu bombardowań. Natomiast jest. jeśli chodzi o to, to, co się działo tam, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie są siły izraelskie, to rzeczywiście Izrael w dużej mierze niszczył, czy w wyniku bombardowań właśnie na przykład tym białym fosforem, czy, czy innego rodzaju bombami, które miały na celu po prostu wyburzać już pozostałości po, po tylko tym częściowo zniszczonych budynkach, no albo właśnie wjeżdżał buldożerami, czy, czy wjeżdża buldożerami do... I to, to wydaje mi się, że cały czas się dzieje. No nie mamy takich informacji, bo oczywiście... Nie ma nikogo na miejscu, kto byłby w stanie o tym informować, szczególnie w jakichś małych górskich wioskach. Tutaj dodajmy, że też, się... dodajemy, że też. Dodajemy, panie doktorze, że Izrael zniszczył wszystkie mosty na rzece Litanii, która wedle mm? Izraela miałaby być granicą tej strefy buforowej. Ten ostatni most został wysadzony w czwartek, przed ogłoszeniem zawieszenia no, broni. Tak, jak pan patrzy na tą taktykę Izraela? Czy tutaj chodzi o faktyczne budowanie tej strefy buforowej, a może o aneksję południa? Libanu, a może to w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia, bo efekt jest taki sam. E, nie no, efekt będzie inny. Jeśli rzeczywiście dojdzie do okupacji stałej, tak jak jest to w przypadku, nie wiem, na przykład wzgórz Golan, e, no to będziemy mieli do czynienia, czy zachodni brzeg, no to będziemy mieli do czynienia też z zasiedlaniem tych miejsc i pewnie minie parę lat, zanim Izrael to zrobi. Natomiast jesteśmy w sytuacji, w której no, Izraelowi nie udało się opanować e, południa Libanu i Moim zdaniem nie będzie to też łatwy cel, to znaczy nawet jeśli oni zostaną pełni zielone światło, co też się nie wydarzy ze strony rządu amerykańskiego na, na działania zbrojne przeciwko Hezbollahowi, no to pamiętajmy, że co najmniej kilkanaście tysięcy żołnierzy Hezbollahu stacjonuje na tym terenie i to jest dość mocno ufortyfikowane terytorium, które też to jest górski kraj, więc no, no nie będzie to łatwe i wydaje mi się, że, że Izrael musiałby się liczyć z ogromnymi stratami i ogromnymi kosztami po prostu, żeby opanować to terytorium, wygnać rzeczywiście wszystkich bojowników czy ludzi, którzy tam stacjonują. Nie zapominajmy też właśnie już o wspomnianych siłach UNIFIL, czyli jakby, no jest ONZ, jest bardzo wielu żołnierzy, kilkoro z nich już zginęło, czy ze strony Izraela, czy tak jak ostatnio ten, ten francuski żołnierz ze strony strzału e, Hezbollahu, e, którzy też no, de facto nie, no, mogą nie pozwolić na, na, na działania zbrojne. Taki jest przynajmniej m, teoretycznie ich, ich cel. E, natomiast wydaje mi się, że no, ten, ten rasistowski rząd Izraela, szczególnie ci najbardziej radykalni jego członkowie, oni mówili wprost o tym, że, e, że dążą do tego, żeby e, to południe Libanu okupować. Czy to zawieszenie broni to duży problem dla premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, który, wiele na to wskazuje, został przymuszony do niego przez prezydenta Donalda Trumpa, który, jak sam powiedział, zakazał Izraelowi bombardowania Libanu? Tak. M moim zdaniem jest to e, duży problem, ponieważ w Izraelu, e, jak wiemy, zbliżają się wybory. W tym roku e, bodajże 27 października e, będą, e, będą wybory do Knesetu. No i w momencie, jeśli atak wskazują sondaże, już od ponad pół roku Netanyahu przegrywa te wybory, straci większość, no to nad nim ciążą czarne chmury. Bo pamiętajmy, że wojna w Gazie w 2023, po wyborach, które miało miejsce na rok wcześniej, no, były historycznie wielkie protesty przeciwko temu rządowi, przeciwko temu, że... No, szefem rządu został człowiek oskarżony w co najmniej trzech sprawach o poważne zarzuty korupcyjne, więc na Netanyahu nie tylko grozi utrata władzy, utrata tego kierunku, w którym on, bardzo radykalnego, w którym on kieruje Izrael, ale też więzienie, więc on walczy, że tak powiem, o przetrwanie, a wojna, no jeśli sondaże nie będą mu służyły, przypomnijmy, że większość, zdecydowana większość Izraela, Izraelczyków, szczególnie żydowskiej społeczności Izraela, wspiera wojnę i chce kontynuowania wojny z Iranem, no to ta kontynuacja wojny z Iranem będzie mu pomagała wewnętrznie. I wydaje mi się, że to jest coś, co jest jednak jego głównym motywatorem po prostu w kontynuowaniu tej wojny. To znaczy on będzie dążył do tego, żeby prowokować i Liban służy tutaj jako pewien pretekst do tego, żeby prowokować Iran i USA do tego, żeby one wróciły do tej wojny. Czyli Iran nie zgadza się na to, żeby, żeby kontynuować zawieszenie broni, czy, czy otwierać cieśninę Ormus, y, jeśli Liban będzie atakowany, no więc Izrael może prowokować Hezbollah, czy może atakować Liban właśnie w tym celu, żeby sprowokować znowu Iran, żeby zamknął cieśninę Ormus, po to, żeby Stany Zjednoczone wróciły do wojny, po to, żeby Netanyahu mógł tę wojnę kontynuować i w konsekwencji wygrać wybory w październiku. Tego roku. No właśnie, bo Donald Trump mówi do premiera Netanyahu enough is enough, jeżeli chodzi o te bombardowania, więc koniec z tymi bombardowaniami, koniec z atakami na południe Libanu, chociaż nie tylko na południe Libanu, bo także chociażby bomby spadały na Bejrut, no ale mamy to zawieszenie broni, które nie wymaga ono od Izraela wycofania się z południowego Libanu, z kolei tam mamy także Hezbollah, który już teraz deklaruje, że ma prawo do stawiania oporu, no i też jest to siła niezależna od władzy w Bejrucie. Władze w Bejrucie prezydent AUN nie może nakazać Hezbollahowi złożenia broni, czy też niereagowania, nie atakowania Izraela, czy też izraelskich żołnierzy, czy też odpowiadania na ataki z kolei ze strony izraelskich wojsk. Tak, no przypomnijmy, że siły libańskie są znacznie słabsze niż e, siły Hezbollahu. Nie chodzi oczywiście o liczbę żołnierzy, bo liczba żołnierzy jest większa w armii libańskiej. E, natomiast Hezbollah jest o wiele lepiej uzbrojony. Posiada rakiety, posiada drony, posiada finansowanie ze strony no, potężnego wielkiego Iranu. E, do tego żołnierze Hezbollahu e, no, są bardzo dobrze doświadczeni w boju. Oni służyli e, reżimowi Asada w Syrii przez ostatnie kilkanaście lat. Wskutek skutek czego no to są ludzie, którzy, którzy od, od kilkunastu lat są na wojnie, posiadają ogromne doświadczenie i podejrzewam, że nawet gdyby armia Libanu czy te niewielkie siły Unifilu próbowały coś robić w związku z działaniami Hezbollahu, to, to bardzo źle to się dla nich skończy. Jak w Libanie postrzegany jest Hezbollah? Wiadomo, że tutaj by trzeba doprecyzować i zadać pytanie, zależy przez kogo jest postrzegany, ale czy jakąś taką generalną opinię jesteśmy w stanie wysnuć na ten temat? No bo jednak jest to siła, która staje się pretekstem, czy też ktoś powie, ściąga nieszczęście w postaci wojny na Liban. No to też nie jest oczywiste, tak? To znaczy Hezbollah też powstał w wyniku pewnych roszad w latach 80. czy pod koniec lat 70. te pomysły, by ta organizacja powstała, miała miejsce i on e, pełnił też pewną rolę w, wówczas w ograniczaniu e, ruchów głównie sunnickich e, należących do palestyńskich uchodźców. No i podobnie jak Hamas był na początku wspierany przez Izrael właśnie zgodnie z e, taką kolonialną praktyką dzieli rządź, e, więc e, po prostu bardzo urósł. Natomiast Hezbollah na pewno nie jest wspierany przez część sunnicką Libanu, nie jest wspierany też przez wielu chrześcijan i nie jest też wspierany przez wielu szyitów, no bo jest no, organizacją autorytarną, z którą być może mniejsza część szyitów, ale, ale, ale też znaczna, może się nie utożsamiać. Na pewno Hezbollah nie reprezentuje interesów libańczyków moim zdaniem Wielu Libańczyków jest świadomych, że Hezbollah jest przede wszystkim używany przez Iran do reprezentowania e, interesów e, reżimu irańskiego, e, czy nawet tej wojskowej części reżimu irańskiego. E, no i nie znam sondaży. Takie sondaże, takie badania nie są prowadzone. W przeciwieństwie na przykład do Palestyny, gdzie znamy mniej więcej e, e, liczby dotyczące poparcia dla dla Hamasu, czy dla różnych działań zbrojnych tej organizacji, o tyle w Libanie nie znam niestety takich badań i nie jestem w stanie się posłużyć liczbami. Natomiast Liban jest na tyle podzielony, że z pewnością jeśli chodzi o poparcie dla tej organizacji, jest ono silne przede wszystkim na południu. Południe, gdzie jest większość szyicka, gdzie te górskie miasteczka i wioski są zamieszkane przez tą mniejszość, to oni wspierają Hezbollah no, widziałem nawet zdjęcia właśnie tych uchodźców powracających z północy na południe, no to często być może byli zmuszani, tego też nie wiem, natomiast często właśnie towarzyszyły im te flagi Hezbollah. U Hezbollah prezentował się jako ten, który znowu walczył zawieszenie broni, pozwolił im wrócić do, do domów i w ten sposób ta organizacja promuje swoją obecność i, i walkę z Izraelem, Natomiast no, warto tutaj wspomnieć, że Libańczycy no, w żadnym stopniu nie popierają Izraela. Znaczy, Izrael jest traktowany jako państwo wrogie zdecydowanie i e, poza e, może radykalnymi e, skrzydłami e, mniejszości chrześcijańskiej, wydaje mi się, że, że, że jakiekolwiek próby okupacji czy, czy ataków ze strony Izraela, e, nie ma tutaj też Izrael takiej możliwości jak w przypadku Iranu, żeby promować taką propagandę, że on obali reżim, czy obali ten rząd i, i przyniesie e, wolność, e, w Libanie na pewno m, Izrael nie ma żadnej szansy, żeby op, pokazać jako, jako jakaś dobra strona w tym, w tym konflikcie. Na pewno jest ona traktowana jako potencjalny okupant i agresor. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz i za tę rozmowę. Dr. Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Świat 24 a teraz u nas pytania o konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. Także dla Europy w ostatnich tygodniach doszło do wielu prób zamachów terrorystycznych, między innymi w Paryżu, ale także w Londynie, Rotterdamie, Amsterdamie czy też belgijskim Liège. Celem ataków były między innymi synagogi żydowskie, organizacje pomocowe, ale także centra handlowe czy też siedziba Bank of America w Paryżu. Za aktami najprawdopodobniej stoją grupy powiązane z Iranem. Tak mówi dr Kasper Rękawek z Międzynarodowego Centrum Badań nad Zwalczaniem Terroryzmu w Hadze i CCT. Iran taką kampanię w Europie, może nie tyle przeciwko Europie, prowadzi w sumie od, swy, od swojego powstania Islamska Republika Iranu. On prowadzi od 1979 roku. Intensyfikuje tę kampanię w ostatnich kilku latach. To jest głównie przeciwko irańskim dysydentom, jakimś opozycyjnym głosom, które tu można znaleźć na terenie, na terenie Europy. Przeciwko prawda, irańskiej teokracji. Natomiast teraz wygląda, że tę kampanię poszerza. I poszerza o cele na przykład izraelskie czy żydowskie, tak to powiedzmy, na, na terenie na terenie Europy Zachodniej. Powiedzmy o tych przypadkach, z którymi już mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, do których doszło już po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Tak, czyli może, może zacznę od tego. Iran od jakiegoś czasu wykorzystuje grupy kryminalne, na przykład do ataku na ambasady, ambasady Izraela w różnych miejscach w Europie. To się dzieje od kilku lat i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Są grupy kryminalne, które są na terenie Skandynawii, ale częściowo też na terenie Iranu są kontrolowane przez irańskie służby specjalne. To, co się stało teraz, to jest trochę jednak coś nowego, bo wygląda na to, że Irańczycy trochę używając rosyjskiego przykładu tych jednorazowych cudzysłów agentów, których Rosjanie używają do różnych aktów terroryzmu państwowego czy sabotażu na terenie Europy od 22 roku, od czasu wojny pełnoskalowej w Ukrainie, przeciwko Ukrainie, Iran idzie tą samą drogą. To znaczy wynajmuje kogoś, opłaca kogoś, tworzy pewną infrastrukturę wsparcia dla tych osób. To znaczy, są kanały internetowe, na tele, to znaczy kanały na telegramie, są strony internetowe, gdzie ci ludzie dokonują jakiegoś ataku, nagrywają tenże atak, wysyłają to do odpowiednich administratorów, a potem wokół tego jest tworzona legenda. Irańczycy de facto tworzą organizację, ta organizacja się nazywa Islamski Ruch Prawych, prawych w sensie, prawda, takich dobrych. Ludzi, którzy, mają, którzy atakują tak naprawdę cele żydowskie, czy to już było w Holandii, w Belgii i w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich tak naprawdę trzech tygodni. Trudno tego nie wiązać z tą wojną, bo to są, to wygląda na to, że to jest grupa wspierana przez proirańskie grupy zbrojne w Iraku, które udają, tak, że nie są Teheranem, nie są Iranem, udają, że się jakaś nowa grupa w Europie stworzyła, a one tylko propagują jej message, tak to powiedzmy szczerze. Natomiast to wygląda na to, że to wszystko jest połączone i te nitki się zbiegają gdzieś tam w Teheranie. Pytanie o skalę. Czy my jesteśmy na... przygotowani na to, że będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją jak przed laty, kiedy mieliśmy wojnę z tak zwaną wojnę z terrorem, z Al-Kaidą, później z państwem islamskim? To jest, panie redaktorze, myśl, Na razie skala jest zdecydowanie mniejsza, bo robią to amatorzy. Znaczy ta obsługa ich jest troszkę bardziej profesjonalna. Ta logistyka chociaż też nie do końca, ale y, robią to, amatorzy tak jak w przypadku Rosjan robią to, amatorzy, więc jest to raczej na tym etapie coś, co jest zagrożeniem potencjalnie może się prawda, przenieść na zdecydowanie wyższy poziom. Jeśli tych ataków będzie dużo, ta wojna będzie trwała, Iran będzie dalej przez tę organizację czy przez inną, czy z inny front tak naprawdę, z inną twarz, będzie pchał takie ataki, w końcu coś im z tego, takiego wyjdzie. Na razie na ten moment to jest zupełnie inny, inny, inny poziom, bo to są najczęściej młodociani przestępcy opłaceni, żeby za przeproszeniem na razie rzucić gdzieś koktajlami Mołotowa. ale właśnie, jak się bawisz czymś takim, tu cudzysłów wielkiej przysłowie bawisz, e, trudno nie oczekiwać, że w którymś momencie coś się może stać. To jest panie że trochę tak jak ta opowieść tym pociągiem w Polsce pod Garwolinem, że no tory, prawda, e, ktoś rozmontował, czy, czy wysadził kawałek w powietrze i nic się nie stało, a jakby się stało, mielibyśmy zupełnie inną rozmowę, więc Jesteśmy jakiejś potencjalnej wznoszącej, natomiast startujemy z niskiego poziomu, ale bardzo ciekawe jest to, że Iran wygląda na to podjął strategiczną decyzję, że na terenie Europy już nie tylko będzie swoich atakował, tylko teraz już naprawdę idzie szerokim frontem, atakuje cele swoich przeciwników. Czemu to nie mogą być na przykład za jakiś czas amerykańscy dyplomaci, amerykańskie ambasady, czy jakieś inne, mięk bardziej miękkie cele niż cele wojskowe? Przecież takich celów w Europie jest pełno. I tego bym się obawiał, że nie tyle będzie atak wymierzony w nas kraj XYZ, ale w coś na naszym terenie, co należy do tych najbardziej bezpośrednich wrogów Iranu. Czy Iran może tutaj współpracować z Rosją i też wykorzy wykorzystywać o, te rosyjskie aktywa? W cudzysłowie, oczywiście. aktywa? Oczywiście, panie redaktorze. To znaczy, ja mam wrażenie, że oni od jakiegoś czasu my o tym pisaliśmy w naszych raportach na temat tego typu działań rosyjskich, że oni prawdopodobnie siedzielą dzielą know-how, metodologią, jak również kro to, kroją tort. Rosjanie mało rzeczy robili z tej kampanii państwowego terroryzmu czy sabotażu w Skandynawii. Tam Irańczycy są lepsi, bo powtórza, mają te gangi, które kontrolują. I tam pewne rzeczy robili Irańczycy, zarówno rzeczy takie bym powiedział wywiadowcze typu zrób zdjęcia gdzieś tam jakiegoś lotniska czy jakiegoś celu wojskowego, przeleć dronem nad czymś takim, jak również takie akty terrorystyczne, o których już mówiłem, no atak na, na izraelską ambasadę. Ale proszę pamiętać, Rosjanie z, tymi, z, tym, z, tym, z tym uczuciem też pracują. Oni wykorzystywali antysemityzm części francuskiej populacji, żeby tam, przepraszam, że tak powiem, podkręcać, Pewne niepokoje społeczne, no a to Iranowi też się bardzo podoba, więc oni się. Tak, ja mam wrażenie, że tam ten tort jest podzielony. To jest taka pani redaktorze, proste, proste miejsce, gdzie oni mogą współpracować, bo Rosja i Iran mają podpisaną strategiczną umowę o współpracy, no gdzie ta strategiczna współpraca i pomoc Rosji dla Iranu, który teraz jest bombardowany. Więc tu im Rosja nie pomoże. Ale już mogą się dogadać na tym europejskim froncie, tutaj, żeby coś robić wspólnie, czy jeden dla drugiego. Wiemy o milicjach działających na Bliskim Wschodzie, wspieranych przez Iran, chociażby o Hamasie, o Hezbollahu. Pytanie, na ile Iran przygotowywał się do tej konfrontacji z Zachodem, którą teraz yy, widzimy w postaci tej wojny w Iranie, przygotowując właśnie te sieci nie wiem, agentów chaosu, ludzi, którzy mogą destabilizować sytuację, a na ile jest to wszystko budowane dopiero teraz? Ja myślę, że oni mają tę przewagę, panie redaktorze, nad Rosjanami, że oni rzeczywiście to budowali w sumie od samego początku. Bo proszę sobie wyobrazić tak, Iran jest przekonany o tym, że jest słabszy, oczywiście mówi na zewnątrz, że nie jest, ale wie, że jest słabszy, bo te połączone siły wielkiego i małego szatana, wielki szatan to jest dla nich Stany Zjednoczone, mały szatan to jest Izrael, oni nie mają z nimi szans, więc oni się specjalizują w tym sporcie asymetrycznym. tak to nazwijmy. Oczywiście głównym wyrazicielem tego jest Hezbollah, który już wcale tak, oczywiście ta jego asymetria się zmieniła, bo to jest organizacja dysponująca de facto swoimi siłami zbrojnymi, arsenałem rakietowym, chociaż oczywiście osłabiona, ale ten sposób działania poprzez takie... Organizacje cienie, podszywanie się pod kogoś, wchodzenie we współpracę, tak jak na przykład w tym wypadku z Rosjanami. Kiedyś Hezbollah irański czy proirańskich wchodził we współpracę z Al-Kaidą, więc to też naprawdę takie ponad granicami, ponad pewnego rodzaju, rodzaju podziałami. Tu jakaś infrastruktura jest i oni się na pewno na to szykowali. Natomiast czas powiedzieć sprawdzam, bo wiele razy, czy inaczej, oni teraz mówią sprawdzam tej swojej infrastrukturze i to nie jest tak, że będą wielkie, potężne, olbrzymie zamachy tu zaraz za tydzień ale właśnie coś takiego, co widzimy już w Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii, czyli takie niby podprogowe, niby coś małego, cele prawda żydowskie na tym terenie myślę, że absolutnie mogą robić, no i będą to na pewno eskalować. Natomiast do jakiego poziomu mogą to zrobić, tego nie wiem. Dużo w Iranie jest też tak, kiedyś mi mówił jeden ekspert od Iranu, że w Iranie to jest tak, że dużo rzeczy musi przede wszystkim wyglądać i musi groźnie się prezentować. I może to też jest tak z tą siecią, że dużo się o niej mówi, bije się ten bębenek, wielu ostrzega, że to będzie tak czy tak. Natomiast gro tych rzeczy się nie udaje. No ale znowu z drugiej strony, panie redaktorze, na przykład w Holandii, w której ja pracuję, 2015-2017 rok, były dwa zabójstwa, które policja przypisuje irańskim służbom specjalnym. Do dzisiaj ich nie rozwiązała, a te zabójstwa jednak były. Więc pewne rzeczy, takie trochę, które nam pachną Rosją, oni absolutnie są w stanie robić. Mówił dr Kasper Rękawek z Międzynarodowego Centrum Badań nad Zwalczaniem Terroryzmu w Hadze i CCT. Świat 24 a przed nami jeszcze jeden temat. Cztery kraje, 18 tysięcy kilometrów do przebycia, w sumie 10 dni w podróży. Tak w liczbach wygląda pielgrzymka papieża Leona XIV do Afryki. Jedna z najbardziej skomplikowanych podróży, w jaką kiedykolwiek udał się jakikolwiek papież. Pielgrzymka, która budzi zainteresowanie także ze względu na korespondencyjną dyskusję, jaką papież toczy z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dziś Leon XIV odprawił mszę świętą w mieście Kilamba w Angolii. Wcześniej papież odwiedził Algierię i Kamerun. Teraz jest we wspomnianej Angolii, a przed papieżem jeszcze podróż do Gwinei. Równikowej. A z nami ksiądz dr Przemysław Marek Szewczyk, szef Stowarzyszenia Dom Wschodni, które pomaga na Bliskim Wschodzie, ale także pomaga w Afryce. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. W języku dyplomacji pierwsza wizyta, pierwsza podróż jest kluczowa, bo to pewien sygnał wysłany do świata, pewne zaznaczenie akcentów, okazja do wypowiedzenia kluczowych słów. Podróż do Afryki to jest trzecia pielgrzymka papieża, wcześniej Leon XIV odwiedził Turcję oraz Liban, także Monako, no ale to były takie wizyty trochę odziedziczone po papieżu Franciszku. Ta pielgrzymka do Afryki, ją możemy uznać za pierwszą, za którą w stu procentach odpowiada, stoi za nią Leon XIV. Czemu zatem Afryka? Tak, myślę, że możemy, a nawet powinniśmy tak uznać ten wyjazd jako, jako pierwszą podróż papieża Leona XIV, gdyż w samolocie do dziennikarzy tak powiedział, że że taką miał myśl, żeby swoją pierwszą podróż odbyć do Afryki. Myślę, że z dwóch powodów. Pierwszy to, że Afryka Północna to jest cały czas ziemia św. Augustyna, z którą papież jest związany ze względu na swoją drogę życiową w zakonie augustiańskim, ale także kościół w Afryce jest kościołem przyszłości, jest kościołem młodym, jest kościołem pełnym energii, więc skierowanie uwagi świata też na ten rejon jest niesamowicie ważne, no bo Afryka gdzieś zasługuje na więcej, na zdecydowanie więcej uwagi i zaangażowania niż to się teraz w chwili obecnej dzieje. Więc jestem przekonany, że papież chce nam wskazać kierunek, gdzie powinniśmy również skierować nasze oczy. Afryka to jest właśnie przyszłość chrześcijaństwa. Jedna piąta katolików pochodzi z, Afryce, Af z Afryki. W Afryce żyje ponad 700 milionów chrześcijan. Tutaj dodajmy różnych wyznań. To jest około 45% ludności tego kontynentu. Może nie do końca sobie zawsze zdajemy z tego sprawę. Tak, to jest rzeczywiście, i to jest Kościół bardzo młody, bardzo energiczny, a z drugiej strony Afryka rzeczywiście jest tym kontynentem, który jest szalenie udręczony. I takie ukierunkowanie papieża na politykę sprawiedliwości, na sprawiedliwość społeczną również wiąże się właśnie z tym zwróceniem uwagi na to, co dzieje się w, w Afryce, w Kamerunie czy, czy w innych krajach. No właśnie, to papieskie przesłanie dla Afryki. To jest wskazanie problemów, które trapią państwa na tym kontynencie. Leon XIV mówił między innymi o tu cytat niewolnictwie narzuconym przez elity, które opływają w wielkie bogactwa, lecz cieszą się złudnymi radościami. Inny cytat z papieża i z tej pielgrzymki to jest ileż cierpienia, ileż śmierci, ileż katastrof społecznych i środowiskowych niesie za sobą ta logika bezwzględnej eksploatacji tak ludzi jak i ziemi. Tak, rzeczywiście te przemówienia papieża są odważne, mimo tego, że rzeczywiście no, tematy, których porusza, dotykają również ludzi, którzy go zaprosili, którzy mu towarzyszą, ale nie unika tematów trudnych. Wspomina o korupcji, wspomina o wyzysku Afryki. Natomiast to, co jest głównym przesłaniem, to jakaś wielka nadzieja dla Rzesz. Mnie bardzo poruszyło słowo wygłoszone w Kamerunie, gdzie mówi o garstce ludzi, którzy rzeczywiście krzywdzą ziemię, którzy zadają cierpienie wielkiej ilości ludzi, ale z drugiej strony mówią o milionach ludzi, którzy niosą nadzieję. I to właśnie zwrócenie uwagi na, na kobiety, na młodzież, na, na ludzi prostych jest niesamowicie cenne dla tej pielgrzymki, żeby nie patrzeć tylko i wyłącznie na historię pisaną przez tych wielkich, którzy są w stanie rozpocząć wojny czy utworzyć system wyzysku, ale żeby dostrzec też ludzi małych, którzy potrafią rzeczywiście zmieniać świat. I to jest to doświadczenie też księdza, bo tak jak wspomniałem na wstępie, Dom Wschodni to jest Bliski Wschód, to jest Liban, ale to także jest Afryka i to są kraje, do których ksiądz w ostatnich miesiącach intensywnie podróżował, patrzył jak to wygląda, także tam pracował, pomagał. A. Tak, no moje doświadczenie Afryki zaczęło się przez pobyt w Tunisie, trochę wymuszone ze względu na lockdown covidowy. Tam przez pół roku mieszkałem w środowisku migrantów. Nie tylko tych legalnych, którzy przyjechali do Tunisu studiować, pracować, ale także jakoś otarłem się o tą migrację wymuszoną. I z tego powodu też, żeśmy się udali do Kamerunu, żeby no, przeciwdziałać wymuszonej migracji. Jesteśmy obecni w Kamerunie, w Duala, tam gromadzimy młodych, stowarzyszenie młodych przedsiębiorców, żeby im towarzyszyć jakąś propozycją formacyjną, ale także wsparciem ich idei, które, pomysłów, które mają, żeby pracować u siebie w kraju, żeby zarabiać na własne utrzymanie. Jak to wygląda Więc... w praktyce? To pomaganie. Tak, to to jest, no, oni muszą przygotować biznesplan, towarzyszymy im tak, żeby pewne marzenia zostały przekute w konkretne projekty. Jeżeli biznesplan przechodzi weryfikację, zarówno lokalną, jak i z naszej strony, wtedy szukamy środków, żeby wesprzeć ich, żeby oni mogli zainwestować i zrealizować ten projekt. A sami między sobą też. Z tego zrealizowanego projektu, jeżeli ktoś otrzymuje wsparcie i rozpoczyna swój własny biznes i zaczyna zarabiać, wtedy 10% przez dwa lata oddaje pozostałym, którzy też w tym wydarzeniu, w tym projekcie uczestniczą, tak, żeby też uczyć ich wzajemnej solidarności, że sukces jednego jest sukcesem wszystkich. Więc pracujemy z młodymi, żeby mogli pracować. Czy to działa? Czy to się sprawdza? Czy oni też chcą z Wami pracować? Czy raczej tym celem jest chociażby północ Europa, emigracja? Nie, jest jakieś... Ja też myślałam początkowo, że tam wszyscy myślą po prostu o migracji i ten kierunek migracyjny jest gdzieś mocno obecny rzeczywiście w Kamerunie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli już mają jakieś inne możliwości, jeżeli pojawia się jakaś perspektywa tego rodzaju wsparcia, to oni błyskawicznie wybierają jednak ten kierunek, żeby zostać, żeby zostać, żeby pracować, żeby żyć u siebie. No bo jasne, że jest jakieś marzenie o Europie, ale coraz mocniej dobija się do ich świadomości fakt, że, że Europa to nie jest raj. Ta propaganda sukcesu wielu, którzy się gdzieś tam przedostało, już nie działa tak jak kiedyś. Oni wiedzą, że bardzo wielu migrantów z Afryki ma straszne kłopoty w, w Europie. Więc taka możliwość pozostania u siebie i zdobywania środków na, na własne przedsiębiorstwa, na własne biznesy jest dla nich zbawienna, że mogą zostać u siebie i żyć w swoim kraju. To jeszcze, jeżeli jesteśmy przy tym wątku, to może od razu powiedzmy, jak pomagać Stowarzyszeniu Dom Wschodni, które, jak słyszymy pomaga chociażby w Kamerunie i tą pomoc, jak rozumiem, będzie rozwijać. Też o tym może powiedzmy. Jak najbardziej. Więc ja zapraszam do, na naszą stronę internetową zawsze www.domwschodni.pl i tam można znaleźć nasze projekty pomocowe, zarówno te, które realizujemy w Libanie, w Syrii, jak i ten, który realizujemy w Kamerunie. To teraz jeszcze wróćmy do tych słów Leona XIV. Na ile z perspektywy księdza i tego, co ksiądz widział, chociażby w Kamerunie, ale także w innych miejscach Afryki, to jest oddanie tej rzeczywistości, która nadal trwa. To nie jest jakaś ciemna przeszłość, ale faktycznie te problemy są i Afryka oczywiście się zmienia, ale to, o czym mówi papież, czyli te katastrofy społeczne, ten wyzysk, także taki wyzysk ekologiczny, środowiskowy, to jest codzienność, to są realia i też yy, możemy powiedzieć o czymś takim, jak o braku perspektyw, że te realia w najbliższym czasie, w przewidywalnej przyszłości ulegną radykalnej zmianie, zmianie Pozytywnej. Znaczy, no na pewno to nie jest zmiana się nie dokona z dnia na dzień, bo nikt nie ma takiej czarodziejskiej różdżki, żeby za jednym dotknięciem zmienić rzeczywistość. Natomiast to, co mówi Ojciec Święty, jest rzeczywiście jakimś programem dość szerokim. To jest niesamowicie cenne, że pielgrzymka papieża rzeczywiście dotyka różnych przestrzeni, ma spotkanie zarówno z rządzącymi, ma spotkanie z organizacjami pozarządowymi, ma spotkanie oczywiście też z kościołem. To nie jest tylko doświadczenie religijne, to jest też doświadczenie społeczne, więc w tych przemówieniach myślę, że jest zawarto pewien program albo pewne wskazówki, które no, wszystkie grupy społeczne Afryki powinny zacząć realizować. To też jest cenne, że Ojciec Święty dostrzega właśnie naprawdę wielkie bogactwo i różnorodność kontynentu czy kraju, również jeśli chodzi no, o te przestrzenie społeczne I, i ma tego świadomość i to słychać w tych przemówieniach, że no, nikt Afryce nie pomoże, tylko Afryka sama potrzebuje swojej historii, swojego rozwoju. A to już jasno widać i też to jest doświadczenie księdza, że to mówienie o pomocy dla Afryki, czasami pomaganie nieskuteczne lub też kontrskuteczne, to jest już jakby przyjęte za coś, że tak faktycznie jest i Afryka sama musi sobie pomóc? Nie może liczyć Myślę, na, na północ, że, na Europa, chociażby? My... Myślę, że oni coraz bardziej mają tego świadomość i chyba też my się tego uczymy, że no nie pomaga się bez zaangażowania drugiej osoby. Ojciec Święty też o tym wspominał, że koniec z tymi projektami dla ubogich, bardziej trzeba pracować z ubogimi, że oni muszą być włączeni i muszą ten, no te działania być wypracowane razem z nimi, a nie gdzieś tam za biurka, z jakimś pomysłem, którym przyjeżdżamy gotowym, bo to nigdy nie zadziała. Więc takie zaangażowanie ludzi stamtąd, lokalnych, jest, jest niesamowicie ważne i no bez tego żadna zmiana się nie Dokona. Wspomniał książę o tych spotkaniach oczywiście z mieszkańcami tych poszczególnych krajów, które odwiedził czy też będzie odwiedzał Leon XIV. Mówił ksiądz o spotkaniu z możnymi tego świata, a więc przedstawicielami władzy w Afryce. No właśnie jak ojciec święty jest przyjmowany w czasie tej długiej pielgrzymki, dziesięciodniowej pielgrzymki? A przyjmowany jest bardzo życzliwie, przyjmowany jest z dużą otwartością, jest też chyba słuchany, przynajmniej to co tu widać jakieś skupienie na twarzy, nie ma nie było jakichś gestów takich nieżyczliwych, czy w Algierii, czy w Kamerunie. Widać, że jest jakaś duża, bo myślę, że to też jest zwłaszcza dla Kamerunu, jest to jakoś też nobilitujące dla samego państwa, więc on jest traktowany jako ktoś, kto jest po naszej stronie, jest przyjmowany bardzo życzliwie. To jeszcze ten wątek Algierii, wspomniał się o tym krótko na początku, kraj muzułmański, kraj, w którym chrześcijanie są mniejszością 30%. Dlaczego Algieria na początek? To są te kwestie właśnie takie czysto religijne, osobiste papieża? Myślę, że tak, że Święty Augustyn, św. Augustyn to jakieś przypomnienie właśnie, że chrześcijaństwo ma swoją historię, która nas cały czas tworzy i nawet jeżeli jakiś kraj jest zupełnie muzułmański teraz, to gdzieś tam te korzenie chrześcijańskie są i docenienie właśnie chyba wszystkich wspólnot, które żyją teraz w świecie arabskim i mamy tam takie wrażenie, że Bliski Wschód jest całkowicie zislamizowany, natomiast tam są wspólnoty kościoła i wydaje mi się, że takie wspomnienie czy zwrócenie uwagi przez papieża na te kraje, które nie są dla nas tak oczywiście chrześcijańskie jest, jest cenne również dla naszego kontynentu europejskiego, który też jakoś tam przy, przychodzi doświadczenie sekularyzacji. Czasami myślimy, że chrześcijanstwo w Europie to jest przeszłość. Jeżeli nie jest przeszłością, tylko teraźniejszością w Algierii, to ono gdzieś tam zawsze jest no bijącym sercem każdej wspólnoty. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ksiądz dr Przemysław Marek Szewczyk, szef Stowarzyszenia Dam Wschodni był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Świat 24 Reklama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 Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, którym możesz pomóc, znajdziesz na podatkigov.pl oraz pozytek ngopl. 1 się sercem. Ogłoszenie społeczne autopromocja.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 W niedzielę po drugiej i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskie Radio .pl. Jakub Kukla. Do usłyszenia. Autopromocja.